HEJ! Kiedy innym cierpnie skóra Gdy wytropić trzeba lwa Gdzie największa awantura Tam się pierwszy, tam się bolek pcha hey! Gdzie rozstajnych nie, a dróżek. Gdy pod tortem się mnie. Kiedy można spać najdłużej, Tam wyprzedza, tam wyprzedza no mnie. Ale jeden za drugiego skoczy w ogień, I po zwadzie zawsze wspólną mamy drogę. W chwili dobrej czy złej, w dwójkę zawsze jest drzej. I radości więcej, no i zmartwień mniej. Hej! Nie lękamy się przygody, Choćby z wiatrem iść za wody, choćby smok, co ma osiem. Ogniem zioną, ogniem zioną z dziurek w nosie. Hej! też nie damy zjeść się w kaszy. Nawet smok nasuje przestraszy. Nie. Za to smoka wywieść w pole. Może bolek, może, lolek, może bolek, lolek. czasem Lolek. Może Bolek, może bolek, czasem lolek. Zresztą sami posłuchajcie Jak radzimy, jak radzimy sobie w bajce Na niedużym pagórku tuż za domkiem, Polek i Lolek ulepili śniegowego bałwanka. Lolku, stań na chwilę obok bałwanka. Jasne, jak dwie krople wody. Głupie żarty. Ale przysięgam, że jesteście podobni do siebie. Przekomarzanie chłopców trwałoby dłużej, gdyby nie nagły podmuch wiatr. Za siedmiu gór, z za siedmiu chmur, Mknę, wieje, lecę, pędzę, królowa zim z orszakiem swym za chwilę tu przybędzie. Polku, co to było? Słyszałeś? Wiatr wieje z północy, zamieć się zbliża. Znowu? Posłuchaj. Do to sople lodu tak dzwonią na wietrze. Pośpiesz się, wracamy do do. Borku, popatrz. Królowa zimy jedzie do nas, zajednał, spójrz tam. Królowa zimy. <grystanie> Co to, moi kochani? Boicie się królowej zimy? O, o owszem. Mów za siebie. Wcale... W, wcale nie lękam się ciebie, pani. O, przyjemnie to usłyszeć. Jesteś odważny, chłopcze. Podejdź bliżej. Widzę, że podobają ci się moje sanie. No, Błyszczą, jakby były z lodu. Dlatego są najszybsze. Jeśli masz ochotę, zabiorę cię na przejażdżkę. A może chcesz zwiedzić mój pałac? Takiego drugiego nie ma na ziemi. Oczywiście. Bolku, co ty chcesz zrobić? Słyszałeś. Przyjmuję zaproszenie i udaję się do Pałacu Królowej Zimy. Proszę cię, nie rób tego. Pamiętasz bajkę Andersena o Królowej Śniegu? I co z tego? Zamrozi ci serce i na zawsze zostaniesz nie, jej sługą. Bajki mi opowiadasz. Strachajło z ciebie. Jedziesz ze mną czy zostajesz? Nigdzie się stąd nie ruszę. Decydujesz się, chłopcze? Już wsiadam. Możemy jechać. Woźnico, ruszamy! Nie! Nie, mój wiatry konie! Na drugi świata koniec! Borku, opamiętaj się! Wracaj! Wracaj! Za późno! Za późno! Za późno! Sanie królowej filmy wjechały na biały obłok dotykający prawie ta górka. I razem z chmurką wznosiły się coraz wyżej i wyżej po chwili zniknąć za widnokręgiem. I co teraz będzie? Serce Bolka zmieni się w bryłkę lodu i zapomni o wszystkim. Jak go uratować? Gdzie szukać? Śniegowy bałwanko, może ty mi poradzisz? Za siódmą górą, za siódmą chmurą Czarodziej mróz, czarodziej mróz Zemczesko wzmiós Jedyny dróg Odpoczynku, otacza początku, początku, początku, początku, początku, początku, początku, tam wiedzie, początku, początku, początku, Przestraszą mnie białe niedźwiedzie. Tylko gdzie znajduje się zamek królowej zimy? Gdybyś poczekał do wiosny, wtedy razem ze mną popłynąłbyś na lodowej krze do północnego morza. Do wiosny jeszcze daleko. Zaraz wyruszam w drogę. Idę na północ. Poczekaj. Chcę ci podarować jeden z moich pięknych guziczków. Kiedy będziesz potrzebował pomocy, wtedy rzuć guziczek za siebie Szybko zawołaj. Kuziczku węgielku, pokaż swoją moc. W radość zamień smutki, w jasny dzionek noc. Co pamiętałeś? Co do słowa. Dziękuję ci, bałwanku. Do widzenia. Do widzenia. I Lolek, jak mógł najszybciej, pobiegł ścieżką prowadzącą prosto na północ. Tymczasem sanie królowej zimy sunęły wśród białej, lodowatej mgły. To dziwne, ale wcale nie czwina. Kochany chłopcze, powtarzasz głupstwa wymyślone przez ludzi. Mróz wcale nie ziemi i sam przekonasz się W moim pałacu najcieplejsze pierzynki są ze szronu. Właśnie zbliżamy się do zamku. Północny wietrze, daj znak mego powrotu. Odsuńcie się niedźwiedzie, królowa zimy jedzie. Oś, opuszczajcie nisko, królowa zimy blisko. Nie później wieje zamieć, królowa zimy w bramie. Sądzę, już pędzą w pędzą sani. Jesteśmy na miejscu. Jak dziwnie wyglądają te pingwiny, Czyżby wybierały się na balmaskowy, to moi to moi Jakie nowiny? Na zachodzie świeżej, krótszym, na południe. Ja dziękuję ci, pani, przejażdżka była wspaniała, pałac jest cudowny, a jutro zapowiada się bal nad bale. Szambelanie, zaprowadź chłopca do gościnnych pokoi. Sen to najlepszy odpoczynek i zapomnienie. W głębokim śnie Bolek zapomniał o drzewach, kwiatach, taka zapomniał także o swym końcu. A Lolek uparcie wędrował na północ. Bolek pewnie smutny, głodny, zimna, trzęsie się jak liść. Nie wstrzymają mnie przeszkody, nie przestraszy biały mić. No, Wiesz, ruchach, zawieruchach, Może wprawda szczerzać mózg, Nie wróci z nogi z Nie wróci na łka, już! Nie zawróci Polka! W serce wolno pali zima, W grudkę laby zmienić chcę, W drodze nic mnie nie zatrzyma. Póki bolę w nocy złej, może dnucha zaje dnucha, może w lewe ściekać wóz. Nie zabróci znowu wizucha, nie zabróci lęka już. Nie zabróci lęka już. Dróżka rozwidla się. Którędy iść dalej? Na ścieżce w lewo widzę czyjeś ślady. Jeszcze świeże. Może ktoś zdąża przede mną do królowej zimy. Hop, hop. Szanaczek, nie bój się, zajączku. Nie jestem twoim wrogiem. Szukam kogoś, kto znałby drogę do Pałacu Królowej Zimy. Brr, a po co? Porwałam mego przyjaciela i śpieszę go uwolnić. Tylko niedźwiedź mógłby ci poradzić, ale zimą śpi jak susę. Nie rozumiem. Jak niedźwiedź może mi pomóc? Skoro sam pilnuje pałacu królowej zimy. Lodowego pałacu strzegą białe niedźwiedzie, a ja mówiłem o brunatnym misiu. Niedaleko stąd ma swój szałas. Już tam ten. Zaczekaj, zaczekaj. Aleś kąpany w gorącej wodzie. Nie mam chwili czasu do stracenia. nie? tylko przedtem weź ten zielony listek i schowaj go dobrze. Kiedy będziesz potrzebował pomocy, wtedy... Rzuć go za siebie i zawołaj. Listeczku, listeczku, czarodziejską siłą, sprawdźmy się dokoła, wszystko odmieniło. Zapominałeś słowa? Co do jednego? Dziękuję, i biegnę obudzić niedźwiedzia. Tymczasem w Pałacu Królowej Zimy trwają przygotowania do Wielkiego ba. Kapelmistrzu, czy hejnał witający mojego młodego przyjaciela już napisany? Co do ostatniej noty królowo. Proszę posłuchać. Podoba mi się. Szambelanie, o której początek balu? Tylko pierwsza gwiazdka spadnie z nieba i bal zaczynamy. W takim razie pora obudzić mojego młodego przyjaciela. Stać już pora, Cię zasnął się zesnę, ta wczoraj jeszcze było, jeszcze było, było, zawsze. Zwyczaj się, zbyt się zasną, Na co za porażę Jeszcze było, jeszcze nie, Już nie zawsze, Już tak zawsze, Wszelkie się, jak w się, się Się dzieje. Młody człowieku, jesteś w pałacu królowej zimy. A, już przypomniałem sobie. Bardzo miła i dobra pani. Zapewne przysyła cię z jakimś poleceniem. Jej wysokość wydaje wielki bal na twoje powitanie, młody człowieku. Zrozumiałem? Za pół godziny będę umyty, ubrany, uczesany, czyli tipes, topes, przygotowany do balu. W pałacu królowej Zimy nadal trwają przygotowania do balu. A my posłuchajmy, co dzieje się w niedźwiedzim szałasie. Nie zasnę, nie zasnę tej zimy. Misiu! Misiu, chciałem Cię obudzić z zimowego snu, a, ale widzę... W tym roku chyba już nie zasnę. A wszystko dlatego, że postanowiłem coś niecoś zmienić w moim życiu. Sprawiłem sobie adapter i zamierzałem usnąć przy kołysance. Niestety, mój ulubiony piosenka przeziębił się. I w rezultacie, no proszę, posłuchaj go.